Realpolish.pl, Your Polish Language Online Resource. Witam, słuchacie podcastu Realpolish.pl. Dzisiejsza audycja ma tytuł Piotr w Szpitalu.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 Nie mogłem odpowiadać na wasze pytania I dlatego nie mogłem pisać komentarzy Odpowiadać na e-maile Po prostu nie miałem dostępu do komputera Ale zacznijmy od początku Opowiem wam jak to wszystko się zaczęło Ostatniej niedzieli obudziłem się wcześnie rano No nie tak bardzo Niektórzy wstają wcześniej, około siódmej I poczułem lekki ból po lewej stronie brzucha Niestety ten ból ciągle był coraz mocniejszy Po jakiejś godzinie bolało mnie tak bardzo, że zwijałem się z bólu na podłodze Leżałem na dywanie i zwijałem się tak bardzo, Bolał mnie brzuch. Wszystkie mięśnie były bardzo ściśnięte. Moja żona zadzwoniła po pogotowie. Ona bardzo się zdenerwowała. Myślała, że to coś bardzo poważnego. Podobno wyglądałem przeokropnie. Za jakieś 10, może 15 minut pogotowie było u mnie w domu. Spytali mnie, co mi dolega. Powiedziałem, że boli mnie strasznie brzuch. Dali mi zastrzyk przeciwbólowy i po pewnym czasie ból ustąpił. Powiedzieli, że nie wiedzą co to jest i żebym zgłosił się do lekarza w poniedziałek. Pomyślałem, och, mam nadzieję, że więcej nie będzie mnie bolało i pójdę w poniedziałek do lekarza. Niestety, za jakieś dwie godziny ból znowu wrócił. Znowu bardzo zaczął boleć mnie brzuch. Wtedy moja żona zawiozła mnie do lekarza dyżurnego. Tutaj w Polsce w soboty i w niedzielę nie wszystkie przychodnie są czynne i trzeba iść do przychodni dyżurującej. Tam przyjął mnie lekarz i dał mi skierowanie do szpitala. Powiedział, że on nie wie co to jest. Powiedział, że przyczyny bólu mogą być bardzo różne. I teraz trzeba mnie przebadać. Wziąłem skierowanie do szpitala, wróciłem do domu, spakowałem swoje rzeczy i razem z żoną pojechaliśmy do szpitala. W szpitalu było więcej ludzi takich jak ja. Wszystkich coś bolało. Niektórzy mieli coś połamane, niektórych bolała głowa, niektórych bolało serce, niektórych bolał brzuch. Wyglądało to okropnie. Niestety, w Polsce, żeby dostać się do szpitala, musi minąć wiele, wiele godzin. Ja siedziałem... Na izbie przyjęć Bo tak nazywa się to miejsce Tam gdzie przyjmuje się pacjentów To miejsce nazywa się Izba przyjęć Izba to inaczej mówiąc Pokój Dawniej po polsku Na wszystkie pokoje Mówiono izba Ale teraz Mówimy pokoje Ale jakoś przyjęło się Że nie mówi się pokój przyjęć Tylko izba przyjęć no i na tej izbie przyjęć spędziłem kilka godzin. Byłem tam od 15 do 21, czyli od 3 po południu do 9 wieczorem. Zrobili mi różne badania, badania krwi, badania moczu, zrobili mi rentgen brzucha i o godzinie 21 stwierdzono, że mam kamień w przewodzie moczowym wtedy lekarz urolog przyjął mnie do szpitala bardzo zmęczony pożegnałem się ze swoją żoną ona wróciła do domu a ja poszedłem na salę na której miałem spędzić kilka dni pielęgniarka pokazała mi moje łóżko, rozpakowałem się i położyłem się spać pielęgniarka podłączyła mi jeszcze kroplówkę ze środkiem przeciwbólowym i jakoś przespałem do rana. Następnego dnia, w poniedziałek rano, przyszedł lekarz i zlecił mi badania. Miałem iść na rentgen, zrobili mi prześwietlenie i po kilku godzinach było już widać, że mam ten kamień. Ten kamień nie jest taki duży, ma około 5 mm średnicy. Lekarz powiedział mi, że jeszcze tego samego dnia urodzę ten kamień. Oj, bałem się tego bólu. Powiem wam w skrócie, do tej pory ten kamień siedzi we mnie. Czekałem, czekałem, dni mijały, a kamień nie chciał się urodzić. Na trzeci dzień pobytu w szpitalu zlecono mi rozbijanie tego kamienia falą ultradźwiękową. Położyłem się na specjalnym łóżku i pani włączyła urządzenie, które emitowało fale ultradźwiękowe. Te fale miały rozbić ten kamień na kilka mniejszych kawałków. A później... Ja miałem po prostu wysiusiać ten kamień. Niestety nie udało się rozbić tego kamienia i on chyba nadal siedzi w całym kawałku we mnie. Teraz mnie nie boli, ale muszę dużo pić i mo może, mam nadzieję, po pewnym czasie ten kamień wyjdzie ze mnie. Zobaczymy, jak to będzie. Na szczęście... Teraz mnie to nie boli i mogłem po kilku dniach wrócić do domu. Lekarz zlecił mi oczywiście wizyty kontrolne. Za pewien czas muszę znowu iść, zrobić prześwietlenie, żeby sprawdzić, w którym miejscu ten kamień się znajduje. Ewentualnie będzie podejmowana próba ponownego rozbicia go. Ale być może do tego czasu Uda mi się go urodzić Trzymajcie za mnie kciuki Mam nadzieję, że to mi pomoże I może nawet z bólami Ale uda mi się go urodzić Teraz muszę pić dużo wody A jeszcze lepiej pić dużo piwa Ponieważ piwo jest moczopędne Powoduje, że chcę robić się siusiu A wtedy... Kamień może się sam wypłukać. Mam taką nadzieję. Codziennie piję bardzo dużo wody, 3-4 litry. Jestem już taki opity, że mam ogromny brzuch napełniony wodą. Słuchajcie, jestem ciekaw, czy ktoś z was miał już taki kamień i jak to się u was skończyło, czy mieliście z tym problem? Czy udało Wam się urodzić taki kamień? Napiszcie mi w komentarzach. Napiszcie, jak to było z Wami. Może to pomoże mi urodzić ten kamień. Może macie dla mnie jakąś radę. Słuchajcie, to tyle o mnie. Myślę, że będzie wszystko w porządku i będę mógł robić dla Was nadal nowe podcasty, i nowe historyjki to tyle na dzisiaj zapraszam was do komentowania zapraszam was do odwiedzania mojej strony na facebooku jeśli lubicie moje podcasty jeśli lubicie moje audycje moją stronę realpolish.pl proszę dajcie mi lajka i oglądajcie również filmiki na youtube jak zawsze mówił do Was Piotr. Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Zapraszam na następny. Życzę Wam zdrowia. Trzymajcie się. Cześć. Do usłyszenia następnym razem. Pa, pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl